Jak słyszeliśmy, nie jest trudno w pewnych okolicznościach, w pewnych miejscach postępować i mówić to, co dobre. Kiedy tutaj się zgromadzamy na Bożeństwie, wszyscy miło, ciepło się uśmiechają, podają ręce, co drugą niedzielę jest agapa, siedzimy przy stole, sobie jemy smaczne rzeczy tak naturalnie jest, żeby coś miłego powiedzieć, coś dobrego raczej tutaj zboża nie słyszę, żeby tam komuś dokuczali na korytarzu czy tam jakoś jakoś tam Ktoś się bał przyjść na bożeństwo, bo ktoś tam wykręca mu rękę czy coś w tym stylu. Nie, raczej tak, tak, taką, taką tworzymy, taką e, fajną, rodzinną atmosferę i tak przyjemnie nam być. to jest samo. Tak ja, tak ja to postrzegam, chyba coś za moimi plecami się dzieje, o czym nie wiem, ale. E, e, na tyle, ile jestem świadomy i tak, tak widzę, to tak wszyscy, widzę tak odważnie wchodzą przez te drzwi i tak siadają, nikt tam siedzi i nie, nie czuję tutaj. Bo takie miejsce, bo tak staramy się, bo no to w końcu Dom Boży, w którym my tworzymy ten Dom Boży, w którym powinna być miłość braterska, powinna być taka bliska społeczność. I, i, i nie jest to miejsce, w którym wydaje mi się trudno błogosławić raczej tak naturalnie błogosławimy Boga błogosławimy jedni, drugich i, i, i same dobre rzeczy sobie mówimy ale nasze życie nie toczy się tylko tutaj nasze życie to więcej niż tylko ta społeczność, ta społeczność tak naprawdę zajmuje niewiele Czasu z naszego życia. Pozostaje cała ta reszta, która trochę inaczej. Są inne okoliczności, inne presje na nas są wywierane. I mówię to myśląc o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który tak pięknie przemawiał. Który, gdy mówił, ludzie słuchali, mówili nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. Ktoś mógł powiedzieć no tak, bo tak Przemawiał, bo tak go chętnie słuchali. On tak mógł mówić takie piękne słowa wzniosłe o tym nadchodzącym królestwie i o tym, że ludzie mają się miłować i że mają się troszczyć jedni o drugich, troszczyć się o słabszych i biednych. I tak ktoś mógł powiedzieć, że tak było mu łatwo takie rzeczy mówić, kiedy miał taki posłuch. Ale patrząc na te ewangeliczne sprawozdania, z jego ostatnich godzin. Widzimy, że okoliczności dramatycznie się zmieniły. Widzimy, że ci, którzy, czy wielu może z tych, może nie wszyscy, ale ten tłum, który wołał tydzień wcześniej Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, pod wpływem manipulacji faryzeuszów i uczonych w Piśmie wołał, czy wielu z tego tłumu wołało, czy znowu jakiś tłum, który tam był, wołał ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Widzimy, że wszyscy się odwracają odwracać, wszyscy zaczynają go opuszczać. Uczniowie nawet rozpraszają się i z daleka tylko przyglądają się co to będzie, co to będzie. Jezus pozostaje praktycznie sam i już teraz nikt go nie chce słuchać teraz staje się obiektem prześmiewania drwin zostaje nieludzko zbity i wygląda jak właśnie jeden z tych przestępców których Rzymianie doprowadzali do takiego stanu w którym stawali się takim pożałowania godnym obrazem, który nawet trudno było przyrównać do człowieka. Zbity, pełen, wszędzie pełno krwi, twarz zdeformowana, na głowie korona cierniowa, cały zakrwawiony, posiniaczony, ledwo trzymający się na nogach i wiodą go na, na golgotę. Przybijają Go do krzyża. I co wtedy? Jak, jakie są wtedy Jego słowa? Nie jest ich wiele. Jezus już nie przemawia, już nie mówi kazań, ale mamy kilka takich migawek z tego, co tam się dzieje. W tych jakże dla Niego trudnych okolicznościach i jeśli Jezus byłby pełen swojego ego to uczyniłby to co powiedział do Piotra że mógłby uczynić zawołałby zastępy anielskie i ci wszyscy wrogowie by zostali w jedną chwilę znieceni Jezus miał moc większą niż cała armia rzymska niż te wszystkie zastępy, które go tam pilnowały. I mógł w jednej chwili rozprawić się z nimi. I zresztą do tego go prowokowano. Mówiono, zejdź z krzyża, uwierzymy w Ciebie. No teraz pokaż. Mówiłeś, że jesteś Synem Bożym. Proszę bardzo, zaunifestuj to. Uwierzymy w Ciebie. I gdyby Jezus był pełen swego ego, by to uczynił. Ale On nie był tam dlatego, że tak się niefortunnie sprawy potoczyły. Ale był tam dlatego, że przyszedł, po to się narodził, żeby oddać swoje życie. I jego słowa również tam o tym świadczą. Kiedy jest wyśmiewany, kiedy zostaje przybity do krzyża i modli się o swoich oprawców. Błogosławi jeszcze wtedy tym, którzy zdają Mu ból. Mówi się, by Bóg nie poczytał tej, tej winy za to, co robią, bo nie wiedzą, co czynią, bo nie rozumieją. Jezus rozmawia z przestępcą, który wisi na krzyżu obok. I daje temu człowiekowi w jego ostatnich chwilach agonii. Nadzieję na życie wieczne. Nadzieję, że jeszcze tego dnia będzie z nim, z Jezusem w raju. Jezus patrzy z krzyża i widzi swoją matkę. Wrzucić sobie, jaki to był dani ból? To jej syn w takim pochambieniu zlany krwią, wisi na tym krzyżu i wszyscy go opuścili. Tylko prześmiewcy, okrutni żołnierze. A Jezus patrzy z krzyża i myśli o swojej matce, o tym, co teraz z nią będzie, o jej losie. I mówi do Jana, prosi, żeby się nią zajął. Jezus kieruje swoje oczy ku górze. I rozmawia ze swym Ojcem. W ręce mówi powierzam ducha Mego. Widzimy, że te, te usta, które w tych sprzyjających czasach wypowiadały słowa błogosławieństwa i w tej trudnej godzinie doświadczenia i śmierci wypowiadały te same słowa. Dlaczego? Dlatego, że jego serce było czyste. Dlatego, że w Jego sercu była miłość. Dlatego, że w Jego sercu nie było bluźnierstwa, nie było złożeczenia, nie było przekleństwa. Jego serce było czyste. Dlatego też z Jego serca i w tych godzinach płynęło to samo, co wcześniej. I patrząc na Jego cierpienie, na Jego mękę, na Jego śmierć, na te ostatnie Jego słowa, możemy, tak jak ci, którzy obserwowali Jego śmierć i byli tym poruszeni czytamy, że setnik, kiedy ujrzał jaką śmiercią umarł wyznał „Zaprawdę, ten był Synem Bożym to normalny człowiek tak się nie zachowuje w normalnym człowieku rodzi się gniew, rodzi się złość, rodzi się chęć odwetu, przynajmniej oddać bluźnierstwem jeszcze tym, którzy tam stoją, którzy im bluźnią. Ale, ale tutaj było coś innego. To, to, to nie człowiek. To człowiek nie jest w stanie coś, w taki sposób umierać, w taki sposób kończyć swojego życia. I my patrząc na ten krzyż i my myśląc o tym jak Jezus umarł. Mówimy za prawdę. Syn Boży za nas umarł. To Syn Boży, który nas tak umiłował, że był gotów pozwolić tym Boganom doprowadzić siebie do takiego stanu i przyjść do tego krzyża. I Jezus też Cały czas czynił to wszystko w tej świadomości, że jest to kielich goryczy, kielich bólu, który otrzymał od Ojca, aby go wypić w nasze miejsce. Tak naprawdę my wszyscy winniśmy zginąć taką śmiercią i winniśmy na wieki cierpieć w takich mękach ze względu na naszą grzeszność ze względu na naszą nieprawość ze względu na całe nasze zło i prawdopodobnie gdyby Jezus nie przyszedł i nie umarł za nas gdybyśmy zostali tylko na tej drodze zakonu prawa Bożego, który nam mówi jak mamy żyć jeśli tak będziemy żyć to będziemy wiecznie żyć to nikt by się nie ostał Słowo Boże zresztą jasno o tym mówi że nikt z uczynków zakonu nie mógłby być usprawiedliwieni. Wszyscy byśmy zginęli. I na wieki byśmy bluźnili, Na wieki byśmy to, to zło, które, które jest w nas, manifestowałoby się. Czasami ludzie wyobrażają sobie piekło jako miejsce, w którym ludzie pokutują. Że to takie miejsce, w którym ludziom jest żal za to, co zrobili, jak żyli. W takim sensie, że mówią, Boże, gdybym mógł to zmienić, Boże, czy nie ma dla mnie szansy, czy jest jej dla mnie jakaś pokuta. Ale czy rzeczywiście jest to właściwy obraz piekła? Czy raczej tam to całe zło, które, które było w tych ludziach, nie zostało odkupione przez Chrystusa? że raczej to całe zło nie będzie się manifestować. Tak jak widzimy, manifestuje się w ludzkości, kiedy, kiedy przychodzi Boży Sąd na tą ziemię, w Księdze Objawienia. Widzimy, że ludzie, gdy przychodzą te plagi, gdy przychodzą te, te, ten gniew Boży, zaczyna być wylewany z tych czas na ziemię. To co ludzie robią? Nie zaczynają pokutować, nie zaczynają żałować, że tak żyli, nie zaczynają myśleć o tym, dlaczego odrzuciliśmy Jezusa, tylko co odczytamy? Zaczynają jeszcze bardziej bluźnić Bogu niewios jeszcze bardziej się zatwardzają jeszcze bardziej ten grzech zaczyna się w nich manifestować obawiam się że gdyby nie Chrystus wszyscy podzieliliby się tym los wiecznego przeklinania wiecznego bliźnierstwa wiecznej nienawiści, wiecznego zła wiecznego, wiecznej manifestacji grzechu który każdego człowieka trawi to tylko dzięki temu, że Jezus zajął nasze miejsce. To tylko dzięki temu, że On przyszedł i to swoje czyste, doskonałe życie położył za mnie i za Ciebie na krzyżu kolgoty. My możemy być uwolnieni od tego śmiercionośnego zła, jakie mieszka w ludzkim sercu. Tylko dzięki temu, że On jako ten czysty baranek Boży położył swoje święte życie za mnie i za Ciebie. Ja i Ty możemy być wolni od naszego grzechu. Możemy być wolni od kary za ten grzech i od wiecznej śmierci, wiecznej ciemności, wiecznej nienawiści. Ale dzięki Jego ofierze, dzięki Jego śmierci za nas możemy mieć przystęp do Boga przez prostą wiarę. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, jedyne co musimy zrobić to uniżyć się przed Bogiem. To przyjść i przyznać Panie jestem niegodziwym człowiekiem, grzeszem swoją myślą, swoimi słowami, swoim życiem, swoim postępowaniem, swoimi zaniedbaniami. I potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twego zbawienia. Ratuj mnie. Zmień moje serce. Daj mi łaskę, abym mógł żyć nowym życiem. Przemień mnie. Chrystus ma moc do uczynić dzisiaj. Jeśli ktoś jest na tym miejscu, kto potrzebuje przyjść do Niego. Zachęcam. Nie czekajmy. Ale przyjdźmy do Niego i wołajmy. A jeśli doświadczyłeś tego w swoim życiu i dzisiaj podnieś swe ręce, podnieś swe serce do Błana i dziękuj Mu za to, co dla Ciebie uczynił. Dziękuj Mu z głębi serca, że Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia, że Twoje grzechy są zmazane, że Twoje przewinienia są wyrzucone prać w morze zapomnienia i Bóg już Twoich grzechów i nieprawości nie wspomni więcej. Gdyż ta drogocenna krew Chrystusa na Golgocie Smazuje wszelki Twój i mój krzech, jeśli w Niego wierzymy, jeśli w nim ufność pokładamy, jeśli do Niego lubniemy w prostej wierze. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, jeszcze, proszę. Panie nasz, wielbimy Ciebie. Za Twoje dzieło zbawienia, za Twoje przyjście na tą Ziemię i doskonałe, czyste, święte życie, za Twoją naukę, która nie była pustą teorią i filozoficznym wywodem człowieka spaczonego na umyśle, ale prawdziwie objawieniem prawdy i drogi życia, które przypieczętowałeś swoją własną śmiercią, zapowiadając ją i wydając samego siebie. gdyż tak jak powiedziałeś, nikt nie mógł odebrać Ci życia, ale Ty sam położyłeś je za owce, dlatego, że miłujesz nas, dlatego, że miłujesz swoje owce. Jesteś dobrym pasterzem, który poświęcił samego siebie, aby nas ratować. I za to, Panie, jesteśmy wdzięczni, i my, przyglądając się Twemu życiu i patrząc na to, jak umarłeś, widzimy, że nie było to zwykłe życie i nie była to zwykła śmierć, ale tak mógł żyć i tak mógł umrzeć, jedynie Syn Boży, zrodzony z Ducha Świętego, wolny od grzechu, którego serce było całkowicie czyste i oddane woli Ojca. I wiemy, Panie, że Twoja śmierć była śmiercią za nas. Za nasze grzechy, za nasze nieprawości, za nasze przewinienia, za wszelkie nasze błędy, za wszelkie nasze braki za wszelkie nasze zaniedbania, za naszą pychę, za naszą oziębłość wobec innych, za wszelkie nasze zło. I dzisiaj, Panie, Chcemy przyjść do Ciebie z wdzięcznością, z uwielbieniem za to, co dla nas uczyniłeś i prosić Cię o tych, którzy zmagają się z grzechem, o tych, którzy żyją w okowach nieprawości, abyś pomógł im przyjść do Ciebie, abyś pomógł im, Panie, pokutować, szczerze pokutować z serca ze swego zła, Szukać u Ciebie zbawienia, szukać u Ciebie ratunku. Panie, chcemy wszyscy dziękować Tobie za Twoją gotowość, wyponieść nasze grzechy i dać nam wolność, dać nam przystęp do Ojca, dać nam nadzieję życia wiecznego, zmartwychwstania, wolności od tego skażenia, w którym dzisiaj żyjemy. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci za te dobre obietnice nowego życia w nowym ciele, na nowej ziemi. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Panie, Ty pozostawiłeś nam ten chleb i to wino. Abyśmy pamiętali, abyśmy wspominali, abyśmy rozważali Twą śmierć i w Twoim imieniu łamiemy ten chleb, pamiętając o Twoim ciele wydanym zaraz i prosimy, pobłogosław ten chleb. I daj nam godnie brać tego chleba, wyznając naszą wiarę w Ciebie i naszą jedność z Tobą. Ten kielich wina przypomina nam, Pani o Twojej doskonałej ofierze i Twojej krwi przelanej tam na Gorgocie, Tej krwi, która zmazuje dzisiaj wszelki grzech. Jeśli pokutujemy, jeśli wyznajemy nasze grzechy, nasze słabości, Panie, jesteś gotów przebaczyć jak dobry Ojciec, który nie odpycha żałującego dziecka. Panie, na Twojej litości, na Twoim miłosierdziu. Tego się chcemy uchwycić, tego się chcemy trzymać. Nie naszej sprawiedliwości, nie naszych uczynków, ale Twojego wielkiego miłosierdzia nad nami grzesznymi. Wybacz nam, Panie, wybacz nam nasze przewinienia w myślach, w słowach, w naszych czynach, w naszym zaniebaniu. Wybacz nam, wybacz Panie, serca. Oczyść uwolnić z ciężaru win. Uwolnij z grzechu. I daj nam moc, Panie, by zwyciężać, by kiedy szatan przychodzi ze swoimi pokusami, przeciwstawić mu się, poddać się Tobie i oglądać Twe zwycięstwo nad grzechem w naszym życiu. Już po to przyszedłeś, Panie, aby nas uwolnić z grzechu. Przemalaj teraz do naszych serc, kochany panie. Pomóż nam, panie, w zadumie rozważać to, co dla nas uczyniłeś, i z wdzięcznością brać z tego chleba i widz z tego kuchnia.